Poznałem Ciebie życie, przecież nic nie tracę Ufając Tobie, Panie, będę żył na zawsze A na zawsze będę pamiętał Cię Ziomku i dziewczyn jak powietrze z deszczem Poznałem Ciebie życie, przecież nic nie tracę Ufając Tobie, Panie, będę żył na zawsze A na zawsze będę pamiętał Cię Ziomku i dziewczyn jak powietrze z deszczem Nie, jeszcze mam tu więcej słów Jeszcze mam tu kilka stów. O hamaku Ferrari Gary chuj nie spalił Ci co mnie poznali, się nie załamali Ci co w chuje grali, żałują, że mnie poznali Pokazali się być tacy mali. Kukaci mali, kukaci mali Poznałem Cię w i przecież nic nie tracę. Tobie Panie będę żył na zawsze A na zawsze będę powietał Cię Zsiąkuj dziewczy jak powietrze zeszły